Ej, co, co trzeba wziąć takie narzędzia? No, no, no. To co co co? To jakieś się nie do No no no no no no no no ej, jest no. Tak, bend, no no no no no no no To no no no no no no no no no no no Dużaj się, Jezus, dłużaj się, patrzcie na moja ręka.